Minęła 11.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Polska jest gotowa pomóc Węgrom po wyborach, zadeklarował marszałek Sejmu. Pożar supermarketu w Czersku na Pomorzu gasi go około 100 strażaków. Policja szuka świadków niedzielnego wypadku w Łomiankach pod Warszawą. Zginęły w nim dwie osoby. Marszałek Sejmu zamierza wznowić działania międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. Włodzimierz Czarzasty pogratulował zwycięstwa Peterowi Madziarowi w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. A w związku ze zmianą władzy tam wraca też temat wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry Sylwio. Dzień dobry. Powiedz co jeszcze mówił marszałek Sejmu. Polska jest gotowa pomóc Węgrom po wyborach wygranych przez dotychczasową opozycję, tak mówił marszałek Sejmu. Chodzi o przywracanie praworządności po latach rządów Wiktora Orbana. Polska jak zwykle jest gotowa pomóc. Mamy swoje doświadczenia wychodzenia z mroków systemu pisowskiego bezprawia i chętnie się nimi podzielimy. Marszałek Sejmu zamierza reaktywować funkcjonowanie Międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. W tym celu w najbliższym czasie uda się na Słowację oraz zaprosi do Polski nowego przewodniczącego węgierskiego parlamentu. Szefowie klubów przekażą natomiast do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, który został otoczony parasolem ochronnym przez Wiktora Orbana. Wniosek do komisji zostanie złożony i jeszcze w tym tygodniu. Marszałek Sejmu podkreślił, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski powinni stanąć przed Polskim Wymiarem Sprawiedliwości i zmiana władzy na Węgrzech to umożliwia. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Około 100 strażaków gasi pożar supermarketu w miejscowości Czersk na Pomorzu. Ogień zajął także sąsiadujący z supermarketem inny obiekt handlowy. Jak mówi Anna Knop z Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach, dotychczas ewakuowano sześciu osób z wnętrza palącego się budynku. Zadysponowano natychmiast siły i środki ochrony przeciwpożarowej. Okazało się, że objęty jest pożarem. Sklep dosyć intensywny, wydobywały się czarne kłęby dymu. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną tego pożaru. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Ze względu na bardzo duże zadymienie służby apelują o nieotwieranie okien. Policja szuka świadków niedzielnego wypadku w Łomiankach pod Warszawą, w którym zginęły dwie osoby. Na trasie S7 zdarzyło się sześć samochodów osobowych. Ofiary śmiertelne to kobieta i nastoletni chłopiec. Łącznie w zdarzeniu brał udział 11 osób. Każda informacja może mieć istotne znaczenie dla ustalenia dokładnych okoliczności tej tragedii. Mówił w TVP Info podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji.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 W Izraelu obchodzony jest dziś Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Główne uroczystości odbywają się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Uroczystości w poniedziałek po zachodzie słońca rozpoczęła tradycyjna ceremonia w Instytucie Jadwaszem Vashem w Jerozolimie. Pomimo rozejmu między Izraelem, USA i Iranem, nie zdecydowano się na udział szerokiego grona izraelskich władz w jednym miejscu. Wystąpienia najważniejszych izraelskich urzędników były transmitowane w formie nagrań. Dziś w Yad Vashem pojawić się mają premier i prezydent Izraela. W ich obecności zapalonych zostanie sześć symbolicznych zniczy. Uroczystości mają charakter zamknięty ze względu na zagrożenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. A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 To kolejny przystanek trasy radiowej jedynki z okazji stulecia programu pierwszego polskiego radia. Urodzinowa audycja cztery pory roku nadawana była dziś z Kasprowego Wierchu w Tatrach. Nasi dziennikarze z samego rana wsiedli do kolejki na Kasprowy, a towarzyszyli im narciarze oraz Krzysztof Trebunia-Tutka. Panie Krzysztofie, a Pan zliczy, ile razy Pan wjeżdżał tą kolejką na Kasprowy? Niewiele razy, bo jest taka góralsko śpiewka. Nie pójdę w Kasprowy, wolę pięci stawy. W życiu mą kolejkę jest seknie kulawy. W góry są tacy przekorni. Zdrowie jest, wejść na górę, a z góry można zjechać, jak tam, w kolanach troszeczkę już płono, tak jak ja. Do południa, do 12 potrwa ta nasza urodzinowa audycja z Kasprowego Wierchu. A z okazji swoich setnych urodzin, jedenka odwiedzi w tym tygodniu jeszcze Kraków, Sopot i Warszawę.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 Deszcz może popadać dziś w zachodniej połowie kraju, na Pomorzu oraz w centrum i na południu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 13 do 18 stopni. Wiatr słaby tylko na południowym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze umiarkowany, a na północy okresami dość silny i porywisty. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Jedynka. Polskie Radio. She's flying flash and bone Now taps so as it comes. She's touch, smell, sight, like taste and sound But somehow I can't believe that anything should happen I know where I'd be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 Nie, Zrobimy zupełnie inaczej, rozkręcimy to na kawałki, wjeziemy kolejką na górę, skręcimy oczywiście, mówię o technice, nie mówię o samochodzie. Podłączymy, no a transmisja jak? A uruchomimy Starlinka. I tak naprawdę zdradzając kulisy, mam nadzieję, że jakieś mega tajemnicy, teraz nie zdradziłem, tak naprawdę w ten sposób nadajemy do Państwa dzisiaj, z przygodami, bo to połączenie nie jest takie w stu pewne, ale jak widzicie działa i wszystko jest dobrze. Specjalne wydanie czterech po roku, gramy dalej, za chwilę te słynne Dudy ale nie tylko. Roman Czajarek, zapraszam. Cztery pory roku. Cztery pory roku w radiowej jedynce. Jeszcze szybciutko trzecia podpowiedź konkursowa. Ona jest dokładnie taka. Zygmunt August powołał instytucję, która umożliwiała stałą komunikację między Krakowem a Wenecją. Ile taka torba ważyła? No do 10 kilo się rowerem, komarami. Bez zmian pozostaną opłaty za telegramy i rozmowy miejscowe z automatów. Pronto? Roma. Hello, this is New York calling. Will you take a telegram for me, please? Si. Dzisiaj wszystkie placówki pracowały i pracują zgodnie z planem z jednym wyjątkiem w powiecie Goleniowskim, gdzie nastąpiło opóźnienie otwarcia. Przepraszam pana, że to radio mogłoby być trochę ciszej. Ciszej już nie, ale trochę głośniej. Dziękuję. Udało mi się, mój ulubiony fragment też był, chociaż powiat goleniowski pojawił się również, że no to prawie jakbyśmy do Szczecina powędrowali. A my dzisiaj zakopane, Kasprawy Wierch, czyli zupełnie inny region Polski. Nagroda w naszym konkursie każdego dnia w tym tygodniu to jest wszystko mający zegarek Cardio Watch, specjalnie dla państwa przygotowany. Wiecie, jakie płuca trzeba mieć do tego, żeby to wszystko dobrze wyszło? Brawa jak najbardziej potrzebne mogą być. Tu się taka mała publiczność zebrała. To jest specjalne wydanie czterech pór roku za paręnaście minut. Cały zespół Trebunie Tutki zagra tutaj dla Państwa. Znażę ci dach mieniącego się nieba Bądź w ramionach moich znajdziesz dom Zakwita świat w naszych promieniach Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją No dobrze, Już nie będę pytał, co rodzina na to. Od razu powiem państwu tak, zdradzę teraz, bo umówiliśmy się z panem Michałem, że po 12, jak się skończy audycja, ja tam podejdę i zrobimy taki bonus do audycji i przejdziemy sobie po tym obserwatorium, nagramy tę wycieczkę i wrzucimy ją potem na te podcastowe strony Polskie radio, żeby państwo mogli odsłuchać, więc będzie wiadomo, jak to wygląda. Do kuchni sobie też zajrzę. Michał Trzebunia, meteorolog, który pełni dzisiaj dyżur w Wysokogórskim Obserwatorium IMGW na Kasprowym Wielku do czwartku. Dziękuję. Ja do również usłyszenia. dziękuję. Do usłyszenia. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Zadzając dalej kulisy, zespół Trybunie Tutki w całości wjechał już na górę kolejką. Szykują się, jak Państwo pewnie słyszycie, robią próbę. A nasz Patryk Michalski, nasz szalony reporter, eksportowa postać programu Pierwszego Polskiego Radia, znowu gdzieś z jakimiś narciarzami, gdzieś tam sobie szosuje. Patryku! Bo tutaj sezon narciarski trwa w pełni. No i Romku, musimy uporządkować daty. Radiowa jedynka, rocznik 1926. Kolejka na Kasprowy Wierch, rocznik 1936. A pan Zygmunt, który ze mną tutaj jest, dzień dobry panie Zygmuncie, czy mogę zapytać o rocznik? Dużo młodszy niż 1936, bo 1940. Panie Zygmuncie, no to jest pan prawie równolatkiem y, kolejki na Kasprowy, można powiedzieć. Pamięta pan swój pierwszy wjazd tutaj? Na Kasprowy, nie, na Kasprowym to jeździłem, bo 40. rok to się urodziłem, przepraszam. A y, na Kasprowym jeździłem w 63. roku, 1963, za studenckich czasów. O, Wspaniale. inne narty były, inne wiązania były. Nie, już, już miałem wierchy polskie, narty w No, Ale rozumiem, że i, i w tym wieku dzisiaj też pan dzisiaj jeździł. Tak, od tamtego czasu więcej na nie jechałem. Dzisiaj jestem pierwszy raz po 64 latach. Coś takiego. Twój pierwszy raz tutaj na Kasprowym ma też pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja rzeczywiście sobie zrobiłem prezent na urodziny 61. Myślałem, że będę tutaj seniorem. Wziąłem sobie... Prze, przesympatyczną Ewę, instruktorkę, i okazało się, że pan Zygmunt mnie zawstydził. Ale jest cudownie, jest piękna pogoda, są fantastyczne warunki śniegowe, także naprawdę warto w kwietniu na narty na Kasprowy. Wspaniały prezent urodzinowy. No to można powiedzieć, że pan również obchodzi urodziny prawie w okolicach radiowej jedynki, bo my w tym tygodniu świętujemy stulecie akurat dziś na Kasprowym. Panowie, to czego życzyć stulatkowi na kolejne 100 lat? No, o, Wspaniałych audycji, takich jak do tej pory i żeby były bardzo dobre, żeby się słuchało. Ponieważ ja dość dużo jeżdżę samochodem, oczywiście tak dla, dla własnych potrzeb, tylko to zawsze mam jedynkę włączoną. Bardzo nam miło, panowie, to na pamiątkę tego miłego spotkania za te piękne życzenia, tutaj nasze pamiątkowe, urodzinowe e, torby i takiej dobrej formy życzę wam, jaką ma radiowa jedynka na swoje stulecie. i lat. Dzięki. Cztery pory roku. Reklama.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 O 14. zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. O pogodzie, bo obok zespół Trybunie Tutki próbuje do koncertu, który za chwilę na żywo. Także Państwo to usłyszycie. O pogodzie mogę powiedzieć tak: najcieplej w górzej w Legnicy, 15,5 stopnia. Najchłodniej teraz w Kole, 9 stopni pokazują termometry. W całej Polsce się temperatura od 13 do 18, bardzo wyrównana, tylko w Helu oczywiście chłodnie, ale tam od. On... Dawna jest chłodniej. Na wschodzie i na południowym wschodzie mało chmur, na pozostałym obszarze zachmurzenie może być większe. W zachodniej części Polski na pomorzu mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Teraz w świecie Kujawsko-Pomorskie pan Michał Goliński, przewodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie witamy w Świecie Nad Wisłą. Dzisiaj za oknem pochmurnie, wiecznie około 15 stopni, ale jest to idealna pogoda do odwiedzenia miejsca szczególnego, czyli Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej przy ulicy Kopernika 2, gdzie mamy dla Państwa salę w klimacie średniowiecznym, gdzie jest makieta naszego zamku, makieta Starego Miasta. Mamy salę regionalną z przedmiotami codziennego użytku dawniejszych mieszkańców świecia i okolic. Mamy pracownię warsztatową, gdzie prowadzimy otwarte lekcje historii dla dzieci, młodzieży, dorosłych, prowadzimy tam również koło modelarskie i mamy również właśnie gabloty z modelami wykonane przez naszych młodych modelarzy. Mamy również salę wystaw czasowych, gdzie tam swoje prace prezentują lokalni artyści, ale są tam również wystawy związane z wydarzeniami rocznicowymi i ważnymi dla świecia i dla naszego kraju. Tyle o pogodzie ze świecia, to był Michał Goliński, przewodnik kujawsko-pomorskie, natomiast teraz Kasprowy 1987 metrów nad poziomem morza i Patryk Michalski o pogodzie jaka jest tutaj. Wyświetla tę pogodę tutaj aktualne warunki pogodowe, taka elektroniczna tablica przy wyjściu ze stacji górnej kolejki na Kasprowy mamy tutaj 3 stopnie, słońce przebija się przez dość cienkie chmury, ale odczucie chłodu wzmaga dość silny wiatr w porywach do 2 metrów na sekundę może mieć lawinowa dwójka w Tatrach to ważne ostrzeżenie, a ciśnienie tu na Kasprowym wynosi 1019 hektopaskali. Cztery pory roku. Somebody's watching me Now I'm nervous how I shouldn't be Somebody's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 To jest specjalne wydanie czterech pół roku z samego Kasprowego, urodzinowe, bo to urodzinowy tydzień programu Pierwszego Polskiego Radia. A skoro tak, to lektury jedynki inne niż zwykle w tym tygodniu. Wielcy poeci w Jedence. Najbardziej znani polscy poeci Sami czytają swoje dzieła A to dzięki Archiwum Polskiego Radia Dziś Julian Tuwim I fragment Kwiatów Polskich Poeta nagrał to wszystko 22 listopada 1943 roku W Nowym Jorku Posłuchajmy Grand Valt Brillant. Czy pamiętasz jak z tobą Tańczyłem walca Panno, madonna, Legendo tych lat Pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona mi spadł. Wylękniony bluźnierca, dotulałem do serca W utajeniu kwitnące, te dwie unoszone gorąco Unicono dyszące, jak pisała w domysłach mgle. I tych dwoje nad dwiema, to też Soleć nie ma bożącami zakryte ich w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły Jedno tam, drugie tam pół na pół. Rośnie grom i strun i trąb, rośnie krąg i zach. Trąk. coraz więcej ci chciwe ranie ochwyci świętokradczona fełza drżąca ręka na pąk drżący i huczą w słońca grzmiących trąb kołujący rośnie krąg pędzi zawrót kolisty po elipsie falistej jednomętnym rozpływem wiruje jak bąk Ależ historia. To był głos Juliana Tuwima i fragment kwiatów polskich. Nagranie pochodziło z 1943 roku. Jutro kolejne poetyckie wspomnienia. Program pierwszy Polskiego Radia. Do Połowy lipca, bo wtedy kwitną trawy, no i te I wtedy to jest pełno. Prawdziwy tak, tak. Andrzej Gąsienica-Makowski, Towarzystwo Produktu Górskiego, pomysłodawca szlaku oscypkowego, była mowa o Redyku. To za moment, o tym Redyku będzie piosenka. Ta, na którą Państwo tak długo czekali na żywo, naprawdę z samego Szczytu Kasprowego. Uwaga, to już za moment. Wali, to na szlaku oscypkowe. Dziękuję. Urodziny jeden. Bunie, Tutki w zakopanym specjalnie na finał naszego dzisiejszego spotkania i ten człowiek, który towarzyszył mi od samego początku, Krzysztof Trebodia, tutka ze swoimi wspaniałymi instrumentami, ze swoim zespołem bardzo Wam pięknie dziękujemy, dziękujemy. do zobaczenia do zobaczenia Jedynka Polskie Radio Autopromocja Sto lat razem Radio i Słuchacze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 Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Na S61 na trasie między węzłami Łomża Północ i Łomża Zachód w Starych Sierzputach zderzyły się samochód osobowy i bus i nadal mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Na 44 km ruch odbywa się w tym miejscu tylko pasem lewym. Na szczęście nie było tutaj poszkodowanych. Na S8 między węzłami Konotopa i Warszawa Zachód po kolizji trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Białego Stoku i tutaj utrzymuje się już niewielki korek. Nowe problemy z przejazdem są w Małopolsce na drodze krajowej numer 44 na trasie Oświęcim Zator we Włosienicy zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i droga jest całkowicie zablokowana. Jeśli chodzi o objazd, to to miejsce polecamy objeżdżać drogą wojewódzką 949. Całkowita blokada utrzymuje się także na 78 na trasie Tarnowskie Góry Siewierz w pobliżu Świerklańca. Tutaj po zdarzeniu samochodu ciężarowego z busem jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne i od kilku godzin droga jest całkowicie zablokowana na 85 kilometrze. Żeby to miejsce objechać w kierunku Siewierza można pojechać drogami wojewódzkimi 908 i 912 przez Żyglin i Żyglinek, a jadąc w kierunku Pyżowic ulicami Świerklańca. 22 513 11, 11 to numer do Radia Kierowców. Za chwilę sygnał czasu z laboratorium czasu i częstotliwości głównego Urzędu miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12. I uwaga od razu po cichu zdradzę. Jutro na wieży Mariackiej Radiowa Jedynka i Patryk Michalski jest swoim mikrofonem. A teraz Kraków.